Wibracja 37. Kochaj siebie z umiarem. Miłość do samego siebie jest prawdopodobnie jednym z największych wyzwań w procesie wzmacniania wibracji. Przyczyną trudności jest Twojego. Za każdym razem, gdy na Twojej drodze pojawi się pozytywne uczucie, ego realizuje własny plan lub mówi Ci coś, czego nie chcesz usłyszeć. Ego, jak dowiedziałeś się kilka lekcji temu, wykonuje tylko swoją pracę. Daje ci szansę, abyś uwierzył w swoją prawdę. W tym momencie ważne jest, aby wspomnieć, że ego lubi się powtarzać. Wszystko, co usłyszysz teraz, będzie tym, co już wmawiałeś sobie kiedyś w przeszłości. Czas się z tym pożegnać. Kochanie siebie z umiarem oznacza uszanowanie tego, kim jesteś. To chwila, kiedy decydujesz. Że nie będziesz już reprezentowany przez negatywną opinię, strach ani nic innego, co w przeszłości stało na drodze między tobą a dobrocią. Kochać siebie nie zawsze oznacza patrzeć w lustro i mówić sobie, kocham cię. Równie dobrze mogą to być podejmowane przez ciebie decyzje. Przedstawię ci teraz kilka przykładów na to, jak to jest kochać samego siebie, przebacz innym a usunie to wszelką toksyczność z Twojego wnętrza. Nie pozwól, aby inni traktowali Cię źle. Daj sobie czas na wykonanie ulubionych czynności. Wibracja na dziś. Dzisiaj zachęcę Cię, abyś pokochał siebie z umiarem, czyli zrobił coś tylko dla siebie lub powiedział sobie coś, przed czym zazwyczaj byś się powstrzymywał. Dziś uświadomisz sobie. Że jesteś w stanie przyjąć jeszcze więcej światła wszechświata i unieść swoje wibracje na najwyższy poziom. Twoja umiejętność kochania i uszanowania własnej osoby stanie się uzdrawiającą falą, która zainspiruje wszystkich otaczających Cię ludzi. Dzisiaj decyduje się, by pokochać siebie na tyle, aby móc powiedzieć niezłym zachowaniom lub toksycznym emocjom i przygotować miejsce na odżywcze światło. Dzisiaj wiem, że sposób, w jaki siebie postrzegam, jest ściśle związany z tym, jak postrzega mnie świat. Decyduję się patrzeć na siebie z miłością i zezwalam temu uczuciu wydobywać się z mojego wnętrza w świat. Dzisiaj pokocham siebie na tyle, aby poczuć się kochanym i akceptowanym przez innych. Podziel się wibracją. Kochanie siebie z umiarem tą umiejętność mówienia nietoksycznym emocjom oraz tak wybaczeniu.